Witam, Fantasma Gear, grach komputerowych i konsolowych, odcinek 296. Ja nazywam się Damian Prawaka-Dachman i ze mną jest Bernard. Trzymi się. Dzień dobry, wieczór wszystkim słuchaczom, radio, słuchaczom. O, radio, radio, słuchaczom. I tobie, Damianie. Ja, dziękuję, dziękuję, dziękuję. Oraz gość specjalny, nasz korespondent z Kolonii, Michał Kowal, aka Masa Kultury. Halo, halo Damianie, słyszycie głośno i wyraźnie? Widzę właśnie tłumy wchodzące na hale, a właśnie wychodzą. Co chcesz wiedzieć? E, no właśnie, chciałem się dowiedzieć na początku, jaki jest dzisiaj stan e, natężenia hostes na głównej hali. Mamy 15 hostes na metr kwadratowy. Dokładnie chodziłem tu z naszą ekipą i to liczyliśmy. No to dobrze, to się cieszę. W takim razie możemy przejść do tematów e, mniej, mniej istotnych, e, ale z punktu widzenia e, naszych słuchaczy, być może interesujących. E, Michale, jak co roku? jedziesz na Gamescom, w tym roku coś, coś się zmieniło, coś było inaczej, czy... Co roku, co, co roku to jest identycznie to samo, tak, można sobie zobaczyć kilka gier i tak dalej w środę, kiedy jest taki dzień dla mediów i biznesu, potem jest czwartek i to jest taki dobry dzień już czwartek, piątek do, nie wiem, rozpylenia jakiegoś wirusa, jakby ktoś chciał robić atak terrorystyczny generalnie. Mhm. No to zresztą się mówi, że tam setki tysięcy osób przyjeżdża, prawda? Tak, i tam wtedy już się w ogóle nie wychodzi na te hale ogólne, bo to po prostu można zostać zadeptanym. A jeszcze wiesz, jeszcze tam te wszystkie stoiska się przekrzykują, ktoś jak zacznie rzucać koszulki, to jest już absolutnie armagedon. Dradzamy w takim razie bez jakiegoś takiego zestawu maseczek chirurgicznych jeździć. Właśnie to jest proste, jeżeli by ktoś chciał jechać na Gamescom, to starczy mieć jakiegoś bloga albo pod jakiegoś się do... podczepić i, i zrobić sobie akredytację dziennikarską. Oni udają prosto, można sobie wtedy no. jechać w środę i wszystko elegancko pooglądać. No. Przyznam się, że obejrzałem e, częściowo e, chyba końcówkę konferencji Microsoftu, później widziałem... E, Konferencje Sony. Nie wiem, czy Michale, czy jaka, ty miałeś okazję wejść gdzieś nie, tam... Nie, na... nie, absolutnie z konferencjami ja nic wspólnego nie mam. Gdzieś grałeś, tak? Ja tak, wiesz, tam załatwiam swoje sprawy, jak po prostu jakaś chwila się zdarzy wolna, to właśnie lecę jak zwykle chcesz sobie pograć. Mhm. Czyli robisz po prostu interesy, tam sprzedajesz towar, tam... No, kupujesz. powiedzmy, powiedzmy. Takiego privateera robisz tam. Nie wnikajmy, nie wnikajmy. Tak. Nie wnikajmy. <laughs> ale tak, no. no to ja proponuję, żebyśmy zrobili taki szybciutki w takim razie przegląd, co było na tych konferencjach. Ja będę to temat. Jeśli będziecie chcieli coś, coś więcej powiedzieć, to możemy się zatrzymać na sekundę, ale. Ja powiem tak szczerze, że mnie w ogóle te konferencje nie porwały. Ale, nie było żadnej bomby zostawionej dla. Ale to jest dla, chyba normalne. To, to no. ja, ja może nie śledzę jakoś bardzo ostatnimi czasy, ale jak mhm. śledziłem. Te Games się zdarzają od paru lat już wstecz. Tak. I nie przyniosły, żeby kiedykolwiek była konferencja, w którą człowiek powiedział, wow. naprawdę, Myślę, jestem... naprawdę to, to, to, to było coś. To jest powtórka ze stanu, Tak, dokładnie. Nie jest to nic specjalnego, nigdy nie było nic specjalnego. Powiem więcej, nigdy nie będzie to nic specjalnego. Ci jeden znajomy wysłał mi linka do. i tam się po prostu strasznie podniecali, że na Games pokazali grę na Xboxie i ona się wysypała do Windowsów. I normalnie niesamowite, że pokazują gry no. na, PC, na, na konsolę na PC-te. Wstrząsające, nie? co? No, wstrząsająca no. sytuacja, on też był wtrząnięcie. A ty wstrząsnięcie było podwójne, bo to już się raz wydarzyło no, i, się... I, te, te, i teraz masz, masz ten sam szok. Po pierwsze, nie? z tego co wiem to wszystkie konsole są pisane na pc Trudno dewować grę na Xboxie, bo masz mało guziczków, więc Dokładnie. ciężko programować eee. używając tam tylko AX, co nie? <grystekanie> Dokładnie. Ale jest coś takiego, co się nazywa devki, tak. i na tym można. No to nie jest tak, że się przychodzi Xbox klawiaturą i z, z C++ albo z C#. No, y eee. ale to, no tak, no, ale to był taki mniejszy dramat. Ja myślę, że to takie. Nie, to po prostu to, to, to Tak, ktoś, rzucił. się jakimiś takimi rzeczami, które się zdarzają. Przecież mm. wspomniałem to, że konsole, tak zwane nowej generacji, to jest nic innego jak pc bez Windowsów. No tak, no. Czyli, czyli Xbox, oryginal, oryginalny Xbox zwyciężył, jeśli chodzi o architekturę. No. Jakby, chyba był najbardziej przyszłościową konsolą wtedy. No tak, no tak. Ale a propos tego, co można było zobaczyć i co wywołało jakieś tam dramatyczne rumieńce na twarzy ludzi i różne opinie się z tym wiązały, to się tą, tą grę Super Hot łódzkiego studia, które... Nie, super... hot. Aha, tak, tak, tak. tak, tak, Ta, tak taka strzelanka tak, tak, wiem, z wiem, specyficzną grafiką, wiem, gdzie czas tylko, zatrzymuje się... Ja, ja tylko tak, widziałem tak. przez szybkę, że, że ok z Okulusem się zbratali i na Okulusie go pokazywali, ale tam zawsze kolejki były wielkie, więc... Mhm. No, mi się bardzo podoba, że oni po prostu e, tak złapali wiatr w żagle, i nie Okiem, wiem, czy pewno, pewno, się pewnie po prostu, czy wiecie na przykład, że ten dramat, jaki powstał w internecie na temat tego, co się tam działo z tą, tą grą na nie wiąże się z tym, że nagle z, z gry, a jaki która jest była dramat? gdzieś. ktoś tam... bo ja nic nie słyszałem. No odcięty, więc. No właśnie mówię, że po prostu okazało się, że Microsoft postanowił wyróżnić Superhot w jakiś sposób i nawet twórcy. Po... Nawiązali jakąś taką współpracę, nie wiem, czy nadczasową na wyłączność, jeśli chodzi o konsolę. No i problem taki, że ludzie się wkurzyli, że przecież ta gra była sponsorowana na Kickstarterze i teraz takie w, no, wchodzenie w kontakty, jakieś dodatkowe pieniądze z tych źródeł, skoro przecież to gracze dali te pieniądze na tą grę, no jest, jest niegodne. I to jest w sumie skandal, pierwszy raz, kiedy... Skandal! skandal. Już tak no się... oni tego nie robią charytatywnie, to jest no, po prostu... Pomyśli, jak to można... Moim zdaniem oni to powinni charytatywnie robić. To, to przecież dla dobra graczy robił wszystko. No i tak, że gdyby było tak, że oni by yy, okazało się, nie? że oni przepijają te pieniądze. Wiecie, jak to jest. No nie? Polski, polski deweloper to pewnie więcej pije niż programuje, ale chodzi o to, że. No, żartuje, może nie żartuję, nie No, Ale w każdym razie. No właśnie kogoś obraziłeś. No właśnie, nie wiem. W takim razie deweloper nie pije, dużo je. Jaki deweloper gdzieś tam płacze? Wiadomo, że w Polsce jest ciężko, to pewnie fisku zabrał połowę tych pieniędzy, część na jedzenie zeszła i na rachunki. I małym zostało. Ja się cieszę, że oni mają więcej pieniędzy teraz z innych źródeł, że mogą, nie wiem, zatrudnić nie, Brada Pita, Brada Pita do podkładania głosu to... i Angelina Jolie. Dla mnie fajnie, że, te chłopaki, fajnie że, akurat ci, że akurat im się udało. Fajnie, że się rozwijają. Dalej. Jeśli chodzi o Microsoft, to dowiedzieliśmy się, że powstają nowe bundle, ale to też specjalnie nie jest interesujące, oprócz tego, że będzie wersja konsoli z jednym terabajtem, e, dyskiem terabajtowym i wszystko byłoby pięknie gdyby, gdyby nie to, że, on, że to jest część bundla bez Kinecta za, za cenę 500 dolarów, więc e, mało interesujący dla mnie e, p, m, zestaw e, ale to co jest interesujące to rzeczywiście są gry I po, powstaje nowy Tomb Raider Rise of Tomb Raider właśnie czyli... jakiś dramat też był w związku z tym, że nie bym być tylko na Xboxa, nie? Ale no właśnie, mi się okazało, około... że to jest czasowy. I... Ale chyba nikt nie wie, że to... Nie no, ludzie... To... Ja się tak zastanawiam, panowie, tak na poważnie. Ci ludzie, gracze, to są, czy to jest jakaś banda przygłupów takich kompletnych, ci tak zwani gracze i tak zwane środowisko y, tych, tych, co piszą o grach za pieniądze, bo za każdym razem się okazuje jakaś taka mega drama i to już trwa, nie wiem, ja śledzę gry komputerowe i granie, od, powiedzmy, nie wiem, 20 lat i coś co roku jest dokładnie to samo i co roku jest taka sama drama związana z różnymi takimi sytuacjami. Mhm. No, musi być, wiesz, są wakacje, nic się nie dzieje, krokodyl wiśle pływa, tą Prider będzie na Xboxie, a właściwie to nie będzie, ale... On no, będzie eks ekskluzywem czasowym, no i, i no, tyle. Przez no, tydzień. Nie, no. <laughs> Tygodniowy ekskluzyw na Xboxa. A to by było śmieszne, czy, co? że żadna wakacje? firma się teraz nie będzie decydować, żadna firma jakby zewnętrzna, tak, bo co innego jak uh, Microsoft swoim studium, czy są swoim już, no. Microsoft? No nie ma, to ma jakichś... 343 Industries? No. Turn 10. No. To są studia, które produkują ekskluzywy, ekskluzywy. Takie w sensie, że one się... No rzuczymy, że się Microsoft nie, nie ma żadnych studiów Microsoft, Microsoft zrobił duży błąd, bo miał jakąś wizję swojej konsoli, potem się z niej musiał wycofać. W międzyczasie Sony zrobiło konsolę For the Gamers, tak? Chyba jakieś takie hasło, bo też to wszędzie mieli. Mhm. czy tam 4Games, czy coś takiego, więc Sony zaczęło pokazywać głównie gry, Microsoft teraz musi ich gonić, więc kombinuje jak łysy koń pod górę, bo Super nie ma po jest. prostu tych produkcji na razie, więc próbuje coś tam mhm. pokupować, żeby móc tak. tytułami reklamować, grami, bo zauważcie, że oni tam w ciągu wie, od premiery X-Bona to całkowicie zmienili swój marketing, tak podejście i to, co chcą tam sprzedać i jak sprzedać, więc kombinują teraz, będą musieli takie robić dealy, no, żeby pokazać, że mają jakieś gry, które są tylko u nich. A że, no ma, tak, a że nie nic. mają i mieć nie będą, to uh -huh. jest inna sprawa, nie? Tak, no bo tak jak powiedział Damian, to są wszystko pc i teraz to jest naprawdę, te konsole tak naprawdę są tym, czym, czym hmm. uczyni je marketing. Tak. I, to jest. I to jest ta wartość marketingowa, to jest ta wartość, jak one zostaną sprzedane, w jaki sposób, e, bo tak naprawdę pc konsola jest bez różnicy obecnie, tak? Teraz to jest pojedynek uh -huh. marketingowy typowy. I, I Microsoft został trochę w tyle, bo wszystkie ich pomysły, które pewnie szykowali przez setki milionów lat, e, poszły, poszły do kosza. No i kombinują, no. Mm -hmm. Nie no, właśnie tych tytułów y, ekskluzywnych jest relatywnie mało, to rzeczywiście po prostu można, można w pewnym momencie powiedzieć, że y, czy jest sens dla dwóch, czy trzech gier kupować po prostu konsolę. I dla niektórych jest. Y, na przykład ktoś chce zagrać w Quantum Break. Y, nie wiem, czy widzieliście Quantum Break na zwiastunach, albo y, ten fragment rozgrywki. Widzia widziałem. No, całkiem to ciekawe wygląda, ale no to nie jest nic więcej niż Max Payne z, kolejnym, tam, z kolejną wariacją na temat ja gra, Bullet Time'a. Ja graliście więcej Walana Wake'a? Bo... No ja grałem przeszkadząc. No, bo mi to grę. wygląda totalnie jak te Walanie Wake były takie pojemne, pojedynki z ciemnością, tak? Yy, to chyba ciemność się nazywało czy mrok, nie pamiętam jak to tam się nazywało, takie, takie pochranione mocno rzeczy tam się działy i to wygląda totalnie jak właśnie jak te pojedynki z ciemnością przeniesione na całą grę, ten Quantum Break. Znaczy, to co ja widziałem, to widziałem po prostu jakąś taką grę trochę jak first trzeciej osoby, ja byli też Uber e, Soldaty. Nie wiem, jakoś ludziom się to stracił. Wielkie po, po, po, po, po, po, Tak naprawdę Nie bez szału. Te pomysły były też już w takiej gierce, jak to się nazywało Timeshift jakiś czas temu na Xboxie. Czy znaczy, Wiesz, no, generalnie manipulacja czasem nie jest niczym nowym w grach. Mnie to, co bardziej interesowało w tej produkcji i co przyciągnęło mnie na początku, to były elementy, które, których, o których w ogóle teraz nie mówili. Teraz pokazali grę, która wygląda właśnie jak tam, nie wiem, Max Payne, Alan Wake, yy, połączony z elementami Fira, nie wiem, Timeshift i tak dalej, a brakuje, przynajmniej brakowało mi, informacji na temat co się dzieje z tym serialem, który miał powstać. No to ja ci mogę powiedzieć, reglę. bo ja byłem akurat yy, na Quantum Break, byłem w takiej prezentacji, tak. Gdzieś tam się załapałem i nawet trochę dewa, potem udało mi się podpytać jakiegoś o, od nich. Generalnie ten serial powstaje, to będzie jakoś tak zrobione, że gracze będą wpływać na decyzje, które w tym serialu zapadną i to się będzie fabularnie przyplatać. I w, serial, w serialu będziesz widział, w grze widzisz tego głównego bohatera, a serial będzie na temat tych, tej całej złej organizacji, która go tam gania. I to ta zła organizacja będzie motywem przewodnim. Serial będzie o tych złych, a gra będzie o tym dobrym, tak? I to jakoś tam ma się też niby przeplatać, nie powiedzieli więcej na ten temat dokładnie. Ciemno to, to widzę powiem szczerze. Tak, to jakieś takie. Natomiast y, jedyna, jedyna pozytywna informacja z tego Quantum Break to jest taka, że oni uspokajali są na początku, że mm, oni dla nich liczy się głównie, głównie historia, i tak samo tam jak powiedzmy Alan Wake, tak? Tam sobie kombinują jakieś fajne, jakieś fajne story, ale tego nie da się kompletnie pokazać na targach, więc oni pokażą strzelanie tylko, tak, i jak tam się wszystko wybucha. Nie wiem, czy też widzieliście tam, czy to w tym udostępnionym materiale też była ten, ten motyw ze statkiem. Dosyć taki efektowny, jak statek niszczy mosty. To jest trochę. Znaczy ja to pamiętam z, z pierwszych zwiastunów, tak? Jeszcze z, przed, z, No, to, przed tutaj, to tutaj taki dłuższy gameplayowy materiał jest jeszcze, bo, bo chyba to, to jest udostępnione w necie, on tam się kończy w pewnym momencie, a to, co było pokazywane, jeszcze powiedzmy z jakieś 10 minut więcej jest. I takie tam y -y -y -y. efektowne niszczenie mostu przez statek, jakieś cofanie czasu. no, gra bardzo ładnie wygląda. Rzeczywiście, no, widać tą. tą nową jakość na konsolach, nie? bo na pececie to wiadomo, że już dawno takie rzeczy były. Ale ja po prostu nie widzę w tym nic innowacyjnego. Ja nie widzę w tej grze niczego, czego bym wcześniej nie widział w, w, w, w, w, w kilku innych grach, więc po prostu ta karta przetargowa, która miała być właśnie, nie wiem, to miała być, e, oczywiście mówię na wyraz, bo to nie chodzi o to, że to jest taka sama gra, ale pamiętajcie, jak na przykład Heavy Rain miało sprzedawać e, PlayStation 4 jako coś nowego, coś chyba, związkowego. Chyba też się nie udało, więc... No tak, tak, bo się, bo generalnie... Spodziewam się dokładnie takiego samego rezultatu w przypadku Quantum Break. No właśnie, no i tylko, że Quantum Break po prostu będzie czystą grą akcji, a, a, a, nie, a nie jakimś tam interaktywnym nie, no filmem, ma, przeplatanym jakimiś momentami. Więc tak, duży, duży w ogóle a propos tego, nie wiem, czy, czy Widzieliście propos gier, które były pokazywane na konferencji, albo czy były, bo właściwie to można powiedzieć, że mówiło się o tym, że Microsoft wchodzi jakby chce pokazać, że jest platformą, dobrą platformą dla gier niezależnych, małych gier dla twórców takich, co sobie tworzą gdzieś tam długiam, w garażu po godzinach i nie wiem Michale ty widziałeś coś tam takiego małego ciekawego co, co nie, miałoby wyjść tylko na konsolę absolutnie wiesz co temat konsol tak absolutnie kompletnie nie interesuje obecnie więc powiedzmy tyle tyle, o ile się tam interesuje co tam ciekawego powiedzieli natomiast nic nie widziałem nic nie wiem ani o, o Microsoftie, ani o Sony ani o waszym ukochanym Nintendo tym bardziej czy ukochanym Nintendo? taka ironia była co, że ukochane? Nie, no to przecież to jest, wiesz, mekka ambasadorów Nintendo, Fantasmagieria. Akurat nie ma ambasadora. Lec, nie, no z, z średnio średnio na, na, na, na, na wirtualne studio przypada jedna no, dokładnie. E, konsola Wii U i ona jest przechodnia. Aha, no to e... wiesz, to i tak sądzę, że to jak porównać z innymi wirtualnymi studiami, no to słuchajcie, bijecie. Nie, no bijecie są studia tak wytualne, czy są dwa czy trzy nawet A, no e, Wii U. E, na da... ktoś posiada Wii U? To są jakieś inne tak, zakątki internetu. Ale to na naprawdę kupił? Dan pieniądze? Kulma. Jules miał przecież ale, Dan Kulma. Ale naprawdę ja. Dan Kulma ten? On kupił, kupił konsolę Wii U? A powiem, tak. a powiem ci, że Churde ja się... Nawet, kto Boga temu zabroni, nie? Ja się nawet zastanawiam nad kupnem Wii U, ale tak za jakieś 2-3 lata jak stanieje jeszcze... Mhm. to, może jest to taki, sprzęt, chcesz chcesz mieć taki ciekawy po, po ten, przycisk do papieru, inny niż wszyscy. Nie, chcę mieć po prostu, wiesz, trochę inną konsolę z innymi grami, jakiej ja tak będę grać na pc a żeby z synem musiał się tam tym Marianem pobiegać, no ale dobra, to mniejsza o to. O ile to będzie w rozsądnej cenie kiedyś. E... Czekasz, aż syn rośnie? Czekam, aż to będzie kosztowało 400-500 zł, no to mhm. mogę jeszcze długo czekać chyba. Dalej, e, Call of Duty Advanced Warfare miało swój, e, e, swój kącik na konferencji. I właściwie to ślicznie to wygląda, ale w ogóle rozgrywka nie porwała mnie. Była maksymalnie nudna. Ja wiem, że to nudna... słowo będę marudny, ale powiedz mi, kiedy ostatniacie rozgrywka w Call of Duty porwała? No ja myślę, że to było że gdzieś tam na etapie model Warfare 2, może Black Ops. Czyli jakieś dobre... Czy, to może potem... tak, wychodzi kolejne Call of Duty, hural. Next. Wiesz, nie, no to nowe Call of Duty wygląda po prostu o, bardzo nie. ładnie, ja wiem, ale, no, nie, ale to jest. Z Call of Duty już jest tak, wiesz, ci, kto, co mają grać, będą grali, ci, co nie mają, będą marudzili. Mhm. Tyle, no. To, tam. to jest akurat taki a... temat już, wiesz... Zgadzam no. się tutaj. Z... Mówiłyśmy po raz o EVOL, które było na tym, ale przesunęli premierę na Ego... 2015. Ego, więc... to 4 1, tak? To jest tak. bardzo fajny temat. To mi się bardzo podobał. Ten... Sobie bardzo dużo w to pograłem nawet. To tak? I to by... Bardzo On dużo. To Jakieś pięć meczy przyszedłem, pięć meczy spędziłem. Ale jako potwór czy jako Raz drużyna? jako potwór, reszta jako członek drużyny. I hmm. powiem, że jest rewelacyjne. Naprawdę jest świetne. Szczególnie tylko, że ja... Ale był ten... Który, który, który, które potwory były dostępne? Wszystko było dostępne. Kraken, było czy... wszystko dostępne, było Eko. tych ośmiu, ośmiu tych, bo tam każda jakby klasa ma po dwie na razie postaci pokazali i mhm. dwa potwory i można było sobie dowolnie wybierać, tak? Potwory i tam tych... Więc było tak, zebrali wszystko do kupy, co na razie pokazywali. Ja grałem Krakenem akurat, a walczyłem, jakoś tak się złożyło, że każdym razem przeciwko, jaką tam się nazywa, Goliat, tak? Ten taki taka Godzilla. bo to podstawowy, tak? Tak, taki Godzilla, taka trochę mniejsza. Hmm. No. Eee, no i nie, no dla mnie ta gierka jest świetna. Szczególnie w takich warunkach targowych ona się dobrze sprawdza, bo ona, czy jak grasz jeszcze tym traperem, znaczy no tymi ludźmi, jak grasz czy łowcami, tak. to, to jest w ogóle taki klimat, że wiesz, biegasz po tym lesie, nie wiesz, co się za bardzo dzieje, gdzieś tam tylko słyszysz jakieś krzyki, coś tamtego, potem dopiero wpadacie na pomysł, jak tego potwora ganiać, w końcu gdzieś wypada hmm. z lasu, no klimat jest rewelacyjny. tak tam jak Wiesz, powiem. bo jak ja widziałem akcję z, z punktu widzenia Krakena, to Kraken po prostu gdzieś tam może latać, no, skakać o. i to wszystko wygląda tak, że właściwie to jesteś, jakby nie czujesz, jakby masz tą przestrzeń, tak? Ale, ale przez to, że jest taki, no wszechmocny, można powiedzieć, jako potwór, to nie czujesz. Nie, przynajmniej ja nie czułem tam jakichś takich większych emocji. Ja nie wiem, wiesz Więc co. Jak jak ja wyobrażam sobie. jako, jako ja miałem... się super. Ale jak ja grałem jako potwór, właśnie jako ten kraken. Ja miałem cały czas, wiesz, na karku, czy, czy mnie dorwał, czy mi się uda jeszcze wystarczająco długo polować, tak, żeby, żeby się rozrosnąć. Też tam trochę zresztą potyłku oberwałem, ale to przez to, że umiejętności jeszcze nie potrafiłem do końca wykorzystywać, no się ostatecznie wygrałem, ale ale podejrzewam, że mogłem zmieścić ich o, o wiele skuteczniej i szybciej. Natomiast jak tym potworem też jest taki trochę, szczególnie w tym pierwszym etapie ty uciekasz przed tymi łowcami i też jest taki trochę, wiesz, dreszczyk. E, nam się potem udało fajnie szczuć już, bo jak się okazało, że jeden traper ma taką umiejętność, tam ta, taka pani z pieskiem, to ten piesek zawsze widzi ślady potwora, no o, to też. wtedy jest takie szczucie, wiesz, od samego początku ci łowcy zasuwają za nim krok w krok i to wtedy jest takie bardzo intensywne na pewno też grasz potworem, tak? I, I to też potrafi dać trochę, dać trochę tobie emocji, jeżeli. No Zauważałem, że po prostu tak wydaje się, że ten potwór może sobie latać i tak ale jak traper zarzuca tą siatkę, no to wtedy akcja po prostu nabiera takiego, takiej dynamiki, ale też trochę ten taki chaos. Tak, tak. A, a, potem, a potem, traper zamyka, wiesz, klatkę, żeby ludzie mogli gdzieś uciec. No tak. <laughs> Nie, no jest naprawdę, jest naprawdę bardzo fajne, tylko ta się. Tak wychodzi też, tak? Tak wychodzi chyba na, na wszystko. wszystko się. Ja się tak. tylko się w tym Evolve w takiej sytuacji, że tak gra może stracić po tym, jak ją się dobrze pozna. Jak, będę, jak już przejdzie do takiej typowej, wiesz, mechaniki w stylu, że, nie wiem, trzy strzały z tego robił to, pięć strzałów z mhm. tego robi tyle energii, a mapa jest taka, więc w tym rogu mapy można się schować, w tamtym ten. I ona, ta gra straci dużo, bo ona, ona jest fajna właśnie w takiej swojej spontaniczności dłużej, tak? Że jesteście łowcami mhm. na nieznanej planecie, którzy mają gonić za potworem i, i nawet nie wiecie jaki to jest potwór na początku, chyba póki go nie spotkacie. I, I to jest fajne, ale... że znaczy, mapy ale będą to... budowane by losowo, nie? Yy, no wątpię? właśnie, na przykład, to by było fajne. Ja tam z nimi też gadałem, mówią, że będzie kupa tych, że oni pracują teraz nad bardzo dużą ilością materiału głównie, żeby tych potworów było dużo więcej, dużo więcej tych różnych łowców i map, tak? No i to jest, tutaj moim zdaniem, koniem trojańskim mogą być mapy. Znajdą się takie, wiesz, hardcory, którzy będą zawsze znagują. Każdy FPS ma to, nie? Tam każdy TP, każdy shooter tak. tak naprawdę. Już na Natomiast... starym dobrym Quake, dwójka, jak poznałeś mapę, no... to gatka, prawda? no gadka, no, no, tak no, prawda? Tak... No, ja że po prostu znajomość mapy, jak grasz potworem, to nawet nie musisz specjalnie czekać, aż, aż się rozwiniesz do tych kilku poziomów. Nie musisz polować na, na, na zjeżdżątkę, tylko od razu wiesz, gdzie, gdzie się ustawić, żeby po prostu zacząć szczuć łowców. No właśnie nie, możliwe. Jest, I z drugiej strony, wiesz, pojawia pojawiają się jakieś takie dziwne taktyki, głupie, tak? Ludzie coś tam, różne dziwne rzeczy będą wymyślać. No ja się boję, że ta gra trochę straci, bo ona jest fajna właśnie w tym momencie, kiedy ludzie jakoś tam wczuwają się w tych chłopców, ale żeby mhm. się w nich czuć, to to musi spadać na nieznany teren tak naprawdę tak. I, i, i na którym ten potwór już też grasuje. Na przykład fajnie byłoby, gdyby to się dało tak zrobić, że potwór zna teren, on rusza trochę wcześniej do gry, ale to też nie, nie poznasz tego terenu, ale jakby to było naturalniejsze, że ten potwór zna teren, a ci łowcy wpadają na nieznany teren i wtedy taki klimat się robi fajny. Mhm. Natomiast... Czy Zastanawiam się, jak istotne jest to, że, się, że, że potwór się rozwija, Czy na przykład nie można byłoby tego zostawić bez, bez tego levelowania, bez, bez polowania, tylko jakby wprowadzić no, trochę inną mechanikę. No nie. nie no, zastanawiam się, co oni tam po prostu testowali, zanim dosz do wniosku, że zostawiamy te trzy poziomy, czy tam ile ich jest, w których trzy się są. Trzy na. są ta mechanika jest bardzo fajna. Ale natomiast... przypuszczam, że to chodzi raczej o, o to, żeby, krok, żeby osoba grająca potworem też miała jakiś fan. Tak, i miała to, to, żeby, że, też cel. Zał załóżmy, że zaczynasz jaką full wypasiony potwor, jesteś to na tak. mapę, ty naprawdę co robisz? No czekasz na kolesi. No nie, nie, to właśnie nie. Chodziłoby o to, żeby coś, coś bardziej po środku. bo tak jak na przykład gra się, nie wiem, to jest akurat przykład nie, nie bezpośredni, ale chodzi o to, że wiecie, na przykład macie gry typu y, RTS-y, tak? No niech to będzie najpopularniejsza gra Starcraft. Tam zależy też od graczy. Niektórzy gracze grają już powiedzmy bardzo ofensywnie od, od, od pierwszych chwil, ale zwykle jest tak, że no, następuje ten taki by, przez kilka minut y, moment taki, tej rozbudowy bazy tak dalej, że się nic nie dzieje. Więc na przykład na początku może być tak, że to może być mało atrakcyjne, no, nie dla potwora tak, może nie, nie, ale... nie jest tak Damianie, że wiesz co, mm, łowcy wiedzą, że trzeba dorwać potwora jak najwięcej mu obrażeń zadać, jak jest w niższej fazie, bo on tak szybko się nie leczy, tak? On na przykład wejdzie tak. w niższą fazę, ale będzie mieć mniej energii, e, więc e, łowcy wiedzą, że muszą to zrobić i zanim zasuwają, rozczują go. A potwór ma taki problem, że nie jest taki mocny na początku i mhm. to polowanie, po pierwsze nie, raczej ciężko poluje się na największe bestie, bo tam są też takie spore bestie na mapie, Natomiast kiedy polujesz i potem jesz, bo jeszcze musisz zjeść, to jesteś bezbrony tak naprawdę i na przykład może ci ktoś zrobić, nie wiem, kiedy się pożywiasz, może mogą ci załadować jakieś tam bombardowanie z orbity, tak, czy, czy kiedy ewoluujesz mogą to zrobić, więc to też nakręca taki fajny tak. dreszcz, kiedy grasz potworem, natomiast przydałoby się też, mam nadzieję, że to zrobi, jakieś takie tryby gry trochę zmieniające tą zabawę, tak, bo... Bo, bo, bo, te, bo też nie wiem, czy faktycznie za 20 razem ewoluowanie potworem nie będzie, nie, może no, się no, może już być, tak się nie, nie zrobić. Coś by się nie. przydało, co będzie, to faktycznie jakąś tam no, zmieniać rozgrywkę. Poczekamy z tym na 2015, ale widać, że to jest Lub jeden z takich no, no, znaczy tym przysuną. roku, więc tak, dokładnie. No, no, no bo jest to, jest to nieznane w świecie Gier, które już przesuwają premierę więcej niż raz. Ale tak, tak podsumowując, tak. Tylko, bo tak trochę narzekałem, jeżeli chodzi o rozgrywkę, jest naprawdę super na ten dzień, to tak ja tylko są moje obawy, co tam może po jakimś czasie nie zagrać, ale oni mają trochę czasu. E, też jakby są, są świadomi z tego, co tam, właśnie z tych problemów też no, o chwilach Na żeby pewno ta gra będzie cały czas aktualizowana, cały czas będzie balans jakiś wyrównany, bo ta. ludzie będą odkrywać różne rzeczy. To Nie musimy się o to martwić teraz. Jeśli chodzi o inne gry, to pamiętam, że tam było dużo powtórki z rozgrywki. I jedynie co może być interesujące, to serial Nightfall, który będzie razem z, z Halo. Tą, wystartuje razem z, z, z tą kolekcją Master Chief'a na, na one, więc to jest ciekawe. Ale tak to poza tym powiem, wam, że konferencja w ogóle mnie nie porwała, więc możemy od razu przejść do kolejnej. To była konferencja Sony, i właściwie też można powiedzieć, że nic, nic ciekawego. Bo, bo no ja Kojima, Kojima. Jak jest Kojima, no Kojima jest wyszedł ciekawie. coś powiedział e, ciekawego. Znowu też był, był festiwal gier niezależnych, indyków, była nawet e, był pełen zwiastun, e, znaczy pełen w sensie to nie był teaser, tylko to był prawdziwy zwiastun e, gry Ad Adriana Hmilarza, The Vansing of Ethan Carter. A, tak, a to nawet na, na, tak. na Sony był prezentowany? Tak, i, i, i tacy o, właśnie wielbiciele weird fiction. E, opowieści takich z magazynów. E, no, jak to się mówi, palpowych, tak? Bernardzie, jak się nazywa taki magazyn? Palpowy, tak? Tak. No, powinni być bardzo zadowoleni, tam jakieś nawiązania potem do Lovecrafta są. Ja przyznam się, że obejrzałem dużo tego z ale w pewnym się mówiłem, kurczę, boję się, żeby coś się zdradzi, a w takich historiach najlepiej nic nie wiedzieć to to I, i, i po prostu je odkrywać od początku do końca, jak to się mówi, dziewiczo. Więc to było ciekawe. Oczywiście było Destiny, by Farka i 4 y, pokazane. Ale na... to byłby czad, gdyby Kojima wyszedł i powiedział: A ja tak pomagam Adrianowi trochę z tą produkcją. I tutaj hmm. jest taki mój, ja taki mój, bo on to żywał Human Touch, ja jestem takim mistrzem Human Touch, i tutaj to dotknąłem moją ręką, i teraz. Czy znaczy, wie, no tam a propos Kojimy, to było parę takich, też można powiedzieć, że trochę zahacza to o tą konferencję ekonomii, że nagle okazało się, że kolejny konsolowy ekskluzyw, znaczy konsolowy, że w sensie tylko na konsole miał wyjść, Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, pojawi się też na pc Shockers. Kolejny no szok. I, I kolejny, właśnie, e, szok, jak mówisz, e, ludzie nie wiedząc, co, co się dzieje, wyskakują przez okno. E, szaleją. A poczekaj krzyczą. jeszcze chwilę, co się będzie działo, jak te Steamboxy faktycznie chwycą i się spopularyzują. Czy one mogą chwycić, mogą nie chwycić? Jakby miały już chwycić, to my raczej. Ale chwycimy, chodzi o to, że jak. Nie, no. jeszcze nie, oni jeszcze tego dobrze nie pchali. Jakby to chwyciło, to po prostu chodzi o to, że era ekskluzywów może się bardzo szybko skończyć. Stończyć, no. Jeżeli to wszystko jest program, takie samo oprogramowanie, de facto wiesz. Ale nie, no, z tym jak. jak e, Steam ma taką silną pozycję, że oni jakby chcieli na przykład, nie wiem, zakończyć tą erę ekskluzywów, to oni rzeczywiście zakończyli. Eee, Wiesz, i, i tak i ta... to, jeżeli tak patrzymy na platformę, to i tak na ekskluzywów wychodzi na PC, a tylko nikt tego nie chwali, bo nie ma. No o, nie, o, o, bo to jest, jest najłatwiejsza, i platform, platform, tak. naj, naj, najdostępniejsza platforma. Tam nie, nie ma, to ma Nie, nie wszystkie platformy są w tej chwili takie same, przepraszam, oprócz chyba Wii. No nie, ale chodzi o to, To jest wie, ta sama architektura, to jest to samo programowanie, to tak. jest takie samo. Ale, ale jeszcze podmiot... do niedawna, jeśli chciałeś pisać grę na, na, na konsolę, to musiałeś... Ale prawda, dalej, musisz. Tam... dalej musisz. No to czy... Ale wiesz, a na pc nie musisz. No nie, na no PCcie... to prawda, ale to, no. wiesz... Ale z koniec końców jest... Ty... Sorry, damy no, dla mnie nowe konsole, to jest no, i, i, i Xbox, i ps 4 to są to jest PC. Nie Niezbym, że jak graliśmy trochę w tego Destiny, to mówiłem, mm. że chyba kupię konsolę. Wiesz co, ja chyba nie będę kupował konsoli, chyba jednak począłem kupię sobie PC tam porządnego i tyle. Tak jak Dzień, mówiłem, rzucę 30 gigaramu, dyski no, SSD. 50. Póki 50. Póki jest Za bankiem idę zdecydowanie. Nie, i Ale też... nie. Są płyty 32, myślę, że 32 gigaramu, to jakaś dobra karta graficzna. Ale nie wiem, piszemy. Ja mam PC'a ja mam podciągniętego też pod telewizor, jak chcę, to sobie przełączam ja telewizor. Tak, że biorę sobie tak padiki od Xboxa moje ukochane, od Xboxa 360. Ale to no, też nic nowego jest. To już no ja jest, wiem, to... ja wiem, tylko że nie. Chodzi Ale o to, że to nie czuję kompletnie potrzeby. Ciebie? Jaka zabawa? Ja mam kompletnie. Nie, ja powiedziałem, że to nie jest nic nowego. No nie, to nie jest. A, nic nowego. No to nie, no, nie jest to proste. Nowego. No, ja tak pada ja, z Xboxa mam po prostu to potrzeby nie czuję, wiesz. Chodzi o to, że. Ale to jeszcze można, tego, że ja trochę czasu teraz obecnie nie mam nagranie, więc jak kiedyś, a. To rozwiązanie mi kompletnie starczy. Gier wychodzi tyle, co potrzebuję, a nawet dużo to, więcej, ale dobra, to jest. No. temat grania na pc na, na, jako konsoli, Jasne. a przejdźmy szybciutko do, do jednej rzeczy, która była nie interesująca. Nie, nie obrażajmy pc albo konsoli. Nie, no pc na pc jako na pc graj na konsoli jako na konsoli. To, że grasz na padzie, na, na pc na telewizorze, znaczy, że na pc jak na konsoli. No nie, ale przed chwilą przedstawiliście wizję tego, że podciągacie y, kon, pc pod telewizora. Zamiast dobrze wiesz, telewizor... że u mnie, nie wiem, czy u mnie, byłeś, u mnie nie, ma, nie mam żadnego biurka, nic takiego. Nie pracuję z domu w tej chwili już nigdy. Mhm. Więc... E... Co za problem? No, mam komputer podłączony pod, pod, pod telewizor, który używam, ja wiem, do obejrzenia no dobrze, filmów. No bo, się podłączyć. Tak masz konfigurację, ale idea Steamboxa jest taka, żeby podłączyć pc do telewizora i grać e, z taką wygodą, jaką masz o, na konsoli. Plus Steam, Big Picture i tak dalej. Ale jak mówię, no szkoda czasu na takie dywagacje. E, PT, nie wiem czy słyszeliście ten, ten zwrot, demo DemoPT, czyli nowy projekt, który później się okazało jest e, produkcją co rozwiązanie jest właśnie ideą Kojima i To nie, słyszałem. I Guillermo Del Toro, czy Guillermo del Toro? Ja powiem tak, jak słyszę Kojima, to wyłączam telewizor. I... No nie, ale powiem tak, że generalnie jak no. słyszę Del Toro, Guillermo del Toro, to ja od razu stawiam muszę tak. Nie, bo ja, ja... ja wyciszam, ja wyciszam, bo po prostu to jego roboty ostatnie, to już, to już teraz wyciszam. Kiedyś jeszcze podgłaśniałem. Ale muszę przyznać, Ech... że Guillermo Del Toro był bardzo fajny w, w tym w, w Guardiansach. No. Trochę, trochę, tutaj może jego brat jakiś no. zły bliźniak. Ale nie, ale, ale ja po prostu uwielbiam go za Halboje. To przede wszystkim, że dzięki niemu udało się przenieść. Dla mnie Helboje to są takie, to są moje ulubione filmy. W cudzysłowie super bohaterskie, tak? Czyli przyniesienie postaci komiksowej na ekran. No są, bardzo, są bardzo fajne, przyznam. I to mi się podoba. Ja, ja lubię jego wizję. On ma po prostu taki. Tak, jak widzieliście pan, Pana Labiryntu. Ja tak, ale ja się boję, Więc wiecie, jak on ma styl. I ja e, wiem, ale że... się boję, że to jest facet już na takim etapie kariery, że wiesz, w pewnym momencie fajnie, fajnie było, fajny miałeś styl, robiłeś to, a on, wchodzisz na taki etap kariery, że już no, nie bardzo potrafisz coś zrobić nowego, fajnego. I... A filmy Ridley Scotta lubisz? A, no, no właśnie. właśnie. Wszystkie? Stevena Spielberga, no i właśnie, rzeczywiście, Ale chodzi wiekiem, o to właśnie, to jest coraz gorsze. No właśnie, się, no, o to mi chodzi, że no, może być w takim etapie, że... No wiesz, ostatnie jego produkcje, czyli y, Pacific Rim, ja wiem, że to jest sprzeczny temat, ja uważam za film słaby raczej. Do tego to jeszcze... To jest słaby film. No bo film jest słaby. Ten, no. ten ser... Roboty są fajne. No, tylko, że oprócz czego chodzą po bazie stereotypowi Rosjanie i nic nie robią. No nie no, ten film jest obraźliwy, prawda, dla, dla, dla braci Rosjan. Na pewno. Szkoda, że wódki nie piją podczas... Jezus daj... Maria, oglądacie ten serial Psychologa The Ship? Jak ja mam z niego bekę. Nie, The, The Last Ship. Ship. ja, nie ja, nie to się ja jest mi ten... się bardzo podoba, ja, ja wiem, się to... podoba, nie. Rosjan, mi się właśnie podoba, jak mi potretują Rosjan, którzy tak piją odpudka, Oczywiście. samowar, filiżanki, i jakieś najlepsze strzelają jakieś do swoich, swoich podwładnych, co... muszą kogoś zabić do swoim podwładnemu kulą w pysk. Bo generalnie seriale amerykańskie, chcąc, nie chcąc, one w jakimś stopniu zawsze odwołują się do, do rzeczy, nam, w tym momencie, światopodlądowo-bliskich. Więc, jeśli jest nagonka na Rosję, na Putina, to trzeba oczywiście nie, ja pokazać, że Rosjanie są ja wiem, szaleni ale serial, i robi się z nich znowu badassów. To są, ten serial to jest taki wiesz, on mnie tak trochę porwał, to jest syndrom szokolski, bo ja go cały czas oglądam, on jest, on jest fajny, on jest, fajny jest fajnie zrealizowany, fajnie się go ogląda, ale tam są takie motywy, Rosjanie ci. Rosjanie są świetni, ale jeszcze lepszy był drugi motyw, jak oni przypłynęli do bazy, a tam kto na nich czekał, to i powie, tak, to tak, tak, tak. I to z tymi brodami krzycząca tam po talibsku z rakietami, wyskakująca na statek. Nic, że świat się skończył, ale na Amerykanów zawsze czeka Al-Kajda i terroryści. To jest po nie, prostu no, Widać, że nieuważnie nie, nie, nie oglądajesz, że oni się tam nie pojawili. Tak ja wiem, Damianie, to nie, nie. nie. To no świata, kumasz, to, jest, to jest koniec świata, kumasz, to jest koniec świata, a ci, ci terroryści. milionami, miliardami tak. umierają. A ci czekają na amerykańskich żołnierzy. A wy jak przypływają amerykańscy żołnierze, to nic. Przeżyliśmy epidemię, przeżyliśmy jakieś tam ki kilkadziesiąt dni w tej bazie, to rzucamy się po prostu, żeby zginąć, ale żeby zabić amerykańskich żołnierzy po drodze. No to jest, to jest, jest tak piękne. Jest to pięknie, znaczy jest tak głupie, I gdyby to było tak śmieszne. proste zrozumieć fanatyków, to, to prawdopodobnie udałoby się rozwiązać wiele problemów. Ja wiem, Damian, ale Film, ja jeszcze... Ja myślę, że ja jakiegoś większego sensu w tym, tak naprawdę. Ja po prostu czekałem, aż Talibowie czekam, aż Talibowie ich zaczął z wódek atakować, po prostu przypłyną w Talibowie, albo... Wiesz, tam, tam moim zdaniem piracy, lepszy motyw, jeśli piracy, chodzi o, o takie mógłby... absurdalne rzeczy i stereotypy, to był ten odcinek El Toro gdzie oni przypłynęli na, na tą wyspę w Puerto Rico, bo to było tak, ja że nie Co To było to z małpami? Co małpy to było co, z mał co polowali na małpy, tak? A, I tak. cały ten motyw właśnie. I, i że właściwie no, tak, ale nie, motywacja tak. działania tego, tego tego tego właśnie El Toro dla mnie to ja jest, się jest się temat na książkę. Czy ja się trochę poddałem w momencie, jak oni mieli problem z matematyką i wodą. Mhm. Nie wiem, czy ten odcinek. Mamy w ty tam, tak, tam, 20 tysięcy litrów wody. Tak. E, no to co robimy? Nic. Wiesz, no, I tak się okazało, że po dwóch dniach oni wszyscy umierają z ja tak, tak, tak, Ja tak, tak sobie obliczyłem, ile ludzi zużywają wody mniej więcej na dobę. I tak mówię ku amerykańscy że to nie chyba normalnie na pobudka, konkluz mokrego, podkoszulka, dziewczęta. Ale Nie, no, ja, ja, ja na, e, na lunch Ale... robimy ten: wojny na e, balony z wodą. tutaj cały statek, Ale wiesz, to, że Amerykanie to, nie to mogą żyć trasze, bez dwóch że... rzeczy: bez dwóch rzeczy: bez porannego prysznica i porannej kawy. No Więc tak. oni po prostu zaczynają dzień, oczywiście no leci prysznic. Rzesz... Może ten drugi dzień był po prostu bez tego, bez prysznica, wiesz, tam, Rzesz... <laughs> Może tam była taka ścieżka i po prostu się nie umyli. No pamiętacie taki, taki, taki, e, te, taką parodię filmów katastroficznych, Airplane 2, The Sequel? Tam jest taka scena słynna, gdzie y, Stewardesa ma przekazać pasażerom informację, że y, no, są w fatalnej sytuacji, tak? I mówi, że zboczyliśmy z kursu, y, lecimy między asteroidami, tam, <grym> coś tam się rozwaliło i tak dalej. I jeden z pasażerów mówi, no tak, no rozumiemy, ale wydaje mi się, że pani nam wszystkiego nie mówi. No i skończyła się kawa. I skończyła tak, tak. No się i to, to Skończyła się woda na prysznic, nie się, ja, umieram ja spędza. Ja Kawań się mnie po prostu powalił, bo tak z moich obliczeń wyszło, że nie mieli wodę na to, żeby przy rozsądnym racjonalizowaniu bez jakiegoś drastycznego to by pewnie dążyli świat upłynąć dookoła. No ale... Wiesz, to, ale dla mnie ta motywacja, na przykład do ja miałem e, ten cel... Ale nie, że... ja to rozumiem, Damian. Znaleźć się... Znaleźć to rozumiem, się... Bo jesteś młodym amerykańskim żołnierzem i zaczynasz dzień i nie ma konkursu tak. mokrego podkoszulka, to jesteś naprawdę wkurwiony. <głosy> dokładnie. <głosy> dokładnie. to jest, dokładnie. To jest fajnie, Wiesz, Morale spadne. Ale, nie, raz to... dziennie konkurs pod ale ten serial jest o tyle piękny. Ktoś z jest Patrol jak ważne jest morale. Prawda. Ale ten serial jest o tyle piękny, że naprawdę na jego podstawie będzie kupa pracy jakichś tam dyplomowych, tak dalej, magisterskich i tym podobnych, bo on tak pięknie pokazuje, nie wiem, pojęcie Amerykanów o świecie i te stereotypy. Tak, tak, on jest tak zbudowany tak. na stereotypach, ale to jest aż fajne, jak to się tak wygląda z taką już świadomością. Nie, ja ja to zaczyna Bo wiecie, jak do No ale wiesz, dla mnie to jest w ogóle niepojęte, nie, nie jak w sytuacji rzeczywiście jesteś. E być może, no nie tych ludzi, którzy przeżyli, no nie, to już jest, nie zostało 2% ludzkości, nie, tak odwrotnie do Leftovers. I, i co? zamiast współpracować z tymi Rosjanami, dać im, nie wiem, czy oni po prostu tą, tą szczepionkę to robią nie wiem, z Rosjanie, złota, 24 więc i co, oni im nie dadzą tej szczepionki, nie można, przecież oni nie mogliby dać, wiesz, wiecie są, są źli. Damy wam tą szczepionkę, ale nie, wam ale... nasze wyniki Słuchaj, badań, również są w gdyby i przypłynęli... będziemy sobie nadal pracować gdyby, nad naszymi badaniami. Gdyby tam w... open source Słuchaj, na... gdyby, Słuchaj w... gdyby przypłynęli tam to... Francuzi, wiesz, Chińczycy, to by nie było takie jasne, tak, ale mamy Rosjanie. Nie z angielskim akcentem, ale to anglicy, okej, okay, no to w porządku, porządku. Ale ja że. Ale, oh ale ta scena, ta scena raz spotkania raz z Rosjanami raz. jest przepiękna po prostu. To jest taki piękne, jak oni tam w tym domku siadą, piją wódkę, palić cygaro tak, tak, i jeszcze strzela do swojego podwórka. Ale, ale, ale musisz że samowar był piękny. Mój taki lustrz, tak, tak, tak bardziej mm. sobie... Nie, no, filiżanka, te jajeczka. Przez... Powiesz, nie wiedzą, jak po prostu ale tam brakuje... e, wygląda kultura śniadaniowa. Tak, ale tam brakuje... tam brakuje tylko chóru Aleksandrowa, wiesz, żeby tam tak. podrzucał muzyczkę. tego by tylko mi brakowało. No Jak statek wpływał do Rosji i do, do tej Powinno grać, tak na tym, na e, czasie apokalipsu oni puszczali Wagnera, oni powinni ich muśka, tą, tą kalinkę śpiewać z takiego. No, <laughs> Ale nie no, wy, Dobra, żeśmy trochę Baldwin. Od, odlecieli. Ja Baldwin to jest dobry serial, wracamy. Tak, tak, tak, tak, Jane jest dobry na wszystko. Dokładnie, tak powiem, jest Jane jest okej. Okay. Myślę, że my chyba odbiliśmy od tego Del i gry P.T. Ja mam powiem tylko tak, żeby nie przedłużać, bo y, obejrzałem sobie bo to, oni wypuścili tak zwane interaktywne demo wjazdu, Już jest dostępny, więc można sobie ściągnąć. Grem, można opisać, że taki, taki horror na, na chodzenie w kółko. Ale wiesz już co to jest, tak? To Ty tylko tak budujesz No tak, datka. że to ma być po prostu kolejna część właśnie Silent Hill'a. Silent oh. Hills nawet. Tak. ja teraz jestem ciekawy, bo jak ja bym był fanem Silent Hill, to ja bym się bardzo w na taką informację, że mi teraz będzie robił Kojima moją grę. No, powiem ci też. Byłaby to ostatnia informacja, jaką chciałbym usłyszeć. Naprawdę, że mam będzie robił... Nie, mój... nie zgodzę się. Nie zgodzę się, bo jeszcze się okazać, że Cage robi... E, A, dom... Albo razem. Albo, Albo razem. razem. <laughs> Mamy tutaj wspaniałą wiadomość dla was wszystkich. Cage z Kojimą robić nową część Stanley's a, a dyrektorem artystycznym będzie Peter Molina, który ma <głos> pomysł na waszą grę. Znaczy ja bym wam powiedział tak, że ja bym nie przeceniał jego roli w tym, bo, bo myślę, że on po prostu zabresane jako nazwisko <głos> jego. Ja bym powiedział, że tak samo jak Del Toro, tak samo jak Kojima, to mają tylko nazwisko ja wiem, być, które nadają może jakiś ton, ale tak naprawdę nie mają żadnego wpływu na, na, na ostateczny kształt gry. Ja, ale, yy, słuchaj, to, to, to ale jest gdyby, marka. Ale gdyby to była tylko marka Peter Molina. Ja no, wiem, że to masz do końca, pewnie słabość, ale... Bo sobie takie wzgórza i one są ciche, ale one może są głośne, będziecie mieli łopaty i będziecie mogli kopać. I może coś znajdziecie, a może nie. Czy znaczy, nie? Dlaczego mówisz, że Silent Hills to się ma nazywać, a nie Silent Hill? To, to, to będzie... Multiplayer, MMO. To jest bardzo długie, takie, takie ekscytcjonalne. Nie, z MMO to już żartuję, ale może ogłoszą, wiesz, jest Hills to tak od razu takie wyjście jak na... No, w każdym razie ten... To, to playable teaser, ten playable teaser, co właśnie to PT, Moim zdaniem, tam jedna rzecz zasługuje na, na uwagę. I nie wiem, czy, czy, czy mieliście okazję po prostu zobaczyć już fragment. Tam jest fantastyczna oprawa. To mi się bardzo podobało. I ona tam są takie momenty, gdzie widzisz po prostu karaluchy i tak dalej. Tak to w, po prostu udało im się zrobić tak fantastycznie realistyczny obraz, że on wygląda. A, a to nie jest tak, że wiesz, że tak ultra że tak realistyczny, jak Pixar robi, wiesz, po prostu zrobili sobie ładną animację i tyle, to. Nie wiem, może to było rzeczywiście tak, że to było jakby przerenderowane i że tylko po prostu ty sterujesz przód, tył, przód, tył, nie? że to może być coś ale Ja nic nie wiem, tak, tak wiesz, tak tylko cię tam podpuszczam, bo absolutnie nie wiem, nie widziałem tego. Nie no, gra wygląda fenomenalnie, ma klimat, ale to demo, czy ten teaser, e, grywalny teaser, moim zdaniem nie mówi nic, e, co by świadczyło o tym, że w, w tym produkcie palce maczali Hideo Kojima, bo ani tam nie ma w, po prostu... E, klona, który jest super żołnierzem, ani nie ma y, jakichś tam, y, nie wiem, przerośniętych potworów, trzymają oczy na dłoniach i tak dalej, co by świadczyło, że y, Guillermo del Toro y, w, tam macza palce. Ja liczę na Kojima, ja liczę totalnie na Kojima, że to będzie gra Kojima. No, w każdym razie Silent Hills, y, to może być ciekawe, ale na razie to tak naprawdę nic nie wiadomo, przecież że ślicznie wygląda. Nie, nie, nasz, ślicznie. Ja by, coś ciekawego, ciekawego porozmawiamy o czymś, co jest ciekawe. Znaczy, właściwie to, może, to zróbmy tak. Reszta konferencji, nuda, nuda, nuda, nic nowego, same starocie, okej, okay, podsumowane. Boring, boring, boring, bullshit, bullshit, bullshit. Ja bym rzucił temat, który też Benkowi się spodoba. Dawaj. Da tak w skrócie, jeżeli chodzi o gry, które tam grałem, miałem okazję zobaczyć, to tak I Wolf e już więcej nie będę mówić, jest super, czekam na premierę. Natomiast, mm. żeby Benka to zainteresować, zresztą u Ciebie też, to jest taka gierka jak Alien Isolation. No tak, słyszałem, że coś dla dla tych dla elektryków, tak? że masz izolację, którą musisz założyć. Tak, dokładnie, na, masz obcego, masz izolację. Na statku, po prostu pracujesz jako elektryk na statku i zajmujesz się po prostu właśnie, tą konserwacją przewodów elektrycznych. Ale powiem Ci, że to jest dobre podejście, bo, bo w, tej w, tym, w tej grze czujesz się jak elektryk na statku i nikt więcej, nie, nie, nie jesteś żadnym super żołnierzem niczym takim. Pamiętaj, że najlepsze właśnie horrory są takie, w których główni bohaterowie to są właśnie inżynier, tak. profesor, nauczyciel matematyki. To jest gra, o której ja wiem, że ona jest... Ja już wiem, że ona jest świetna. Miałem okazję pograć w taką... Na okulisie. Lifcie. Nie, nie akurat. Na całe szczęście. Nie, bo bym chyba z wami już nie rozmawiał, bo ta gra jest po prostu tak przerażająca, że jestem pewien, że no chyba jej sobie jednak nie kupię i nie będę w nią grał, bo nie jest na moje nerwy. To jest jej główna wada, jak dla mnie. Póki jesteś jeszcze młody, to serce nie powinno wytrzymać. Ale na okulusie to już na pewno nie. Nie, Aha. ta gra jest po prostu... No dobra, ale Wiec... to co to że... no, no, no, alienization Alien Isolation. Obce odosobnienie. <grym> myślałem, że mieć że... no, takiego tak, drifta z dygresją do czegoś innego. Nie, to... nie, nie, nie. I co w tym jest najlepsze? Tam była taka misja, jakby to jest jakaś taka submisja, że się znaczy, jakieś takie wyzwania chyba w tej grze są, tak? Na zasadzie to było demko, że trzeba było uciec z jakiegoś mniejszego statku i po prostu alien też po nim biegał i, i trzeba było się tam przekradać, chować przed tym alienem, coś tam kombinować, gdzieś iść. I Kurde, tam po prostu jest świetnie zrobione, no przynajmniej z tego co tam miałem jakieś 10-15 podejść, bo tyle razy mnie obcy dorwał i zabił. Natomiast jest świetnie Fan fan fan. Świetny fan. Natomiast jest tak zrobiona fajnie inteligencja tego potworka. Widać, że faktycznie trochę pary poszło w to, bo nie jesteś w stanie przewidzieć jego zachowań. On jest. Wiesz, że on ciebie tropi, czujesz to, że on ciebie tropi. Fajne sytuacje są z tego zrobiona, ale nie jest tak, że wiesz, że możesz jakoś tam w bardzo krótkim sposobie jakieś tam mechaniczne znaleźć błędy, dziury, jak go obejść. On tak się zachowuje jak taka, no ja miałem takie wrażenie, przynajmniej w obcowaniu z tym krótkim demem, jak taka faktycznie żywa istotka cyfrowa, tak? Która na mnie tam czycha po tym statku i e, reaguje żywo na to, co ja będę próbował zrobić. E, do tego ta gra wygląda fantastycznie, absolutnie, absolutnie nieziemsko te wnętrza statku wyglądają super oświetlone. To ma psa? Ja też. Myślę, że ja też się psa. mam psa. Nie, ja też mam psa. Eee, wnętrza statku są tak fajnie oświetlone, to wszystko kurczę wygląda niesamowicie. No i, no i ten alien tam, oni tak budują napięcie, o, jeszcze dźwięki, takie faktyczne dźwięki, jakie w obcym powinny być. I kiedy... Ale to jest na podstawie y, pierwszego. Pierwszej części. I, no, tak, pierwszego. I tam właśnie jest jeden obcy, on jest taki bardziej ociężały, on przeważnie chodzi tak wolniej, tak jak właśnie w tym pierwszym obcym. Ty się przed nim chowasz, słyszysz te jego kroki takie ciężkie, słyszysz, jak on tam węszy obok ciebie. Na przykład miałem taką jedną sytuację, bo to nabija mocno tętna, no właśnie boisz się nawet w tych warunkach targowych, co jest ciężkie do osiągnięcia, tak? Bo wiadomo, że gdzieś tam sobie stane przy tym stędzie z tą grą chwilę i, ale faktycznie ona już mi nabija tą adrenalinę. No i gdzieś słyszę, że alien wchodzi, to wszedłem do jakiegoś takiego szybu wentylacyjnego, myślałem, że się schowam. No i słyszę, że ten alien dookoła mnie tam zaczyna łazić wokół tego szybu. I szyb miał dwa wyjścia z jednej i z drugiej strony, takie automatycznie, które się otwierały, jak ktoś podchodził. I taka była trochę pułapka, bo nie mogłem wyjść, bo on tak wokół chodził, weszł, bo usłyszał mnie, że ja jestem w środku. No i po jakimś czasie, wiecie, cisza, myślę, że jest spokój i nagle ten szyb się otwiera i tam z tym pyskiem aliena, który do mnie zagląda. No i, no i koniec, tak? Generalnie ta gra jest pełna takich, takich rzeczy, że no czujesz faktycznie, że uciekasz przed tą istotą mhm. i to jest świetnie. Wcześniej widziałem taki jeden fragment z gry, z gamescomu. I zastanawiałem się, o co chodzi, bo widziałem, że się po prostu koloś czai korytarzem, wyciąga O, ca przepraszam, ca cały, czas radar. To patrzysz, cały czas Tak, czas. tak, tak, ale generalnie ty nie, nie tylko przeciwko obcym, uważasz, tylko też przeciwko innym ludziom na tym statku, czy, czy, czy to prawda. Bo ja widzę po prostu, że on się czai i nie chcę być zauważony nie tylko przez obcego, ale też przez ludzi. No, Więc, co ty, nicze, o co, ty niczego takiego nie widziałem, o niczym takim nie słyszałem, nie mam pojęcia, o czym mówisz. Aha, no czy w takim razie ja polecam sobie wygooglać po może, prostu, rozgrywkę z, z Dema, zrobioną przez IGN z Geńskomu. i tam jest po prostu taka sytuacja, że po prostu jakby, nie wiem, wykorzystujesz to, że, że obcy jest, tak? ale też walczysz z innymi ludźmi, bo zauważyłem po prostu, że gracz czaił się między skrzyniami, aż doszedł do jakiegoś pomieszczenia, tam rzucił coś, co przyciągnęło uwagę obcego i obcy zabił osoby, które były w tym pomieszczeniu. Możliwe, że no wiadomo jak to w tam serii obcym jest, że jest wroga korporacja i tak dalej, więc... Że to jest jakiś multiplayer, kurczę. Nie, mam nadzieję. Czyli zamiast broni masz obcego, tylko że oczywiście nie, no nie kontrolujesz go. Też tylko... mogłoby być to ciekawe, ale podejrzewam, że to po prostu w singlu mm. wie, wiesz, jakaś tam wroga korporacja też, która oczywiście mm. chce dorwać tą biedną córkę replay, bo tam jest niby córką replay. O, e o Zresztą też fajnie. No, fajnie tak gra jest uźwiękowiona też czuć, że grasz kobietą. Mi się strasznie podoba, no, tylko, tylko że to chyba nie jest na moje nerwy jednak. Jest, ja miałem takie wrażenie, dawno czegoś takiego nie miałem, jak coś grałem, takiej autentycznej świeżości, tak, że, mhm. że faktycznie tutaj przez to obcowanie z tym obcym, który na różne sposoby mnie chciał dorwać. Obcowanie z obcym. Tak, mhm. i mu się udawało zawsze mnie dorwać na różne sposoby, to e, dzięki temu no, miałem takie wrażenie czegoś, czegoś, czegoś nowego, chociaż, no, czegoś innego, tych strzelanek czy tych gier mhm, filmowych, takich typowo, wiesz, robionych jak filmy w sensie. Więc no, może być nie. Nie, no na pewno Alien Isolation to jest, to jest, Isolation to jest jedna z tych gier, która to było tak. Wiesz, z jednej strony, tak czemu mówię. Kurczę, za każdym razem cieszymy się, że wychodzi gra z, z obcym, tak jakby one nie wychodziły często, ale jak się człowiek zastanowi, to tych gier po prostu z obcymi, to no, na przestrzeni tam na lat wyszło multum, nie? I za każdym razem... Ja wiem, ale to były gry z obcymi, a nie gry o obcym, bo, bo to, że jakieś tam sobie potworki biegały, no fajnie na początku. No nie, no, no ale Mezus Predator, no, z pierwszy to jeszcze pc to, to była fenomenalna gra. Tak, ale potem już nic więcej tak naprawdę nie wyszło, no a to jest taka gra yeah. to jest gra, którą fani pierwszego obcego czekali no, jestem, tego przekon... jestem, jestem o tym przekonany znaczy tak, tak bardzo odwołująca się do samego filmu nie wiem, czy do tego klimatu z filmu ale tak, tak, dob tak jakby... dobrze się odwołująca wiesz, tak na zasadzie ale grałeś na przykład w tym ostatnim ty Alien się Predator tą, tą, co wyszło niedawno chwilkę, nie, niewiele w nią grałem no tutaj, wiesz, no, Tylko, że tam jest oczywiście zawsze ten sam motyw, bo zawsze musimy w jakimś stopniu e, zrobić tę grę z trzech perspektyw. Ja wiem, tak? ale, ale ciągle to jest, wiesz, ciągle to są, są te trzy perspektywy, ale na końcu ciągle to jest szelanka, tak, Jakich wiele. E, ta gra jest inna, no, może ja nie gram w horrory nowe za dużo, może już to w horrorach też dawno było. E, dla mnie to było coś, coś, coś innego, faktycznie czułem się jak, nie wiem, jak Ripley, która na statku musi się przed tym obcym przekradać, która może jakoś zdobędzie mi otacz ognia, ale to nie będzie posłużył jej na to, żeby potwora zabić, ale ewentualnie, żeby go przegonić na moment, mm -hmm. y gdzie uciekam nie przed falą 40 obcych i nie zabijam 50 obcych, wiesz, na śniadanie tylko, y tylko faktycznie jest ten jeden potwór, który jak mnie dorwie, to jestem trupem, no i jak mnie w sumie zobaczy, to już jestem trupem, y więc ja a się nie zobaczy, bo nie ma oczu, ale no, wyczuję, powiem. Okej, okay. co jeszcze takiego ciekawego widziałeś? że może... kto miał w ogóle największe stoisko? Powierzchniowo to Electronic Arts na pewno, jak rok temu. Ale było coś z pompą, e... na przykład coś w stylu, nie wiem, jakichś dziewczyn tańczących na ruchach. Wszędzie czy to, to było to, to zawsze, tak? jakieś te producenci sprzętu tego mają zawsze najwięcej, A, Razer, i... Razer. i tak. Pernie, oni no. tego zawsze mają najwięcej. E, natomiast powierzchniowo jeszcze strasznie wiele miejsca zajęło League of Legends, które w ogóle chyba puchali, zamknęło i zrobiło tam wielkie trybuny, jakieś pojedynki i tam, wiesz, sobie, sobie mecze oglądać i tak dalej. Się powodzi. No im się, im się najwyraźniej bardzo dobrze powodzi. A wargaming? No wargaming Nie. jak zwykle też Też oczywiście z pompą, jakieś czołgi, samoloty. Oni, oni w tamtym roku mieli ten taki kilkupoziomowy taniec. Yy, Chyba dwa lata, yy, temu. Dwa lata Chyba temu. dwa lata temu. Oni tak szaleją, no. to tak. Oni też są takimi stereotypowymi rosyjskimi nowobogaczami. Białoruskimi, przepraszam. Tak. No, tak. Dobrze, to. Y na pewno widziałeś mnóstwo gier, jak tam chodziłeś po tych salach, Hali, nie wiem co powiedzieć. Co, co na no, początku od takiej naj, najciekawszej gry, która przykład uwagę, poza Evolve i Alien Isolation? No, to były dwie najciekawsze hooves, z tych, które grałem, które jakoś tam mnie przykuły. Ja polecę inaczej na pierwszych... Od tego, co mnie strasznie zawiodło, a w co mogłem zagrać. Mm -hmm. Czyli strasznie mnie zawiódł na przykład... Na się, ciężko mówić o zawodzie, bo wiedziałem, że raczej z tego nic nie będzie. Battlefield Hardline. Jakiś taki dziwny, Battlefield Hardline? Tak, o, dziwny tryb samochodowy. Strasznie to nudne. Widać, że to jest w sumie dodatek do Battlefielda, to wszystko w multiplayerze. Postanowili po prostu przesunąć na 2015, więc chyba mi po prostu wzięli sobie do serca te wszystkie opinie. Ewentualnie no tak. co może być w tej grze ciekawego, to może być fajny single w końcu. Jak ktoś lubi takie rzeczy jak Need for Speedy, te takie kinowe... Ja, ja lubię, mhm. mi się to podobało akurat. To, to właśnie tutaj podobnie może być. Dalej. Sunset Overdrive. Czy o. to na Xboxa, co wychodzi. No i też... Sunset Overdrive podoba mi się to, że jest sprzedawany w zestawie z białą konsolą Xbox One. No to fajnie. No to jakby będzie sprzedawany raz. i dawany za darmo ludziom, to może być dobra gra. E, no. Natomiast z tego, co grałem, był jakiś się. tryb, a la zombie, że coś tam było trzeba obronić i przychodziły te zombiaki. No może to nie było najszczęśliwsze na pokaz, ale ale to mm. bardzo blado wychodzi. Bardzo chaotyczna rozgrywka, nie widać tego całego szaleństwa tak naprawdę, które oni tam powymyślali, bo to wszystko ginie. No, dla mnie wygląda to bardzo, bardzo przeciętnie. Natomiast może faktycznie w singlu to wygląda dużo lepiej, może po prostu taki zły bardzo wybrali element, żeby mm -hmm. pokazywać ludziom. Mm -hmm. Next, please. Jest jedna rzecz, która Cię bardzo interesuje, ale to jeszcze nie teraz. Dying Light jeszcze grałem i The Dying 2, o. O. o zombie, to jest taki ciekawe, bo The Island 2 nie robi Techland, tylko... Nie no wiem, bo Oni, sprz oni nie, nie, nie, czy sprzedali, czy nie, tak już nie, już nie, mają, nie... nie mają tej licencji. Tak, pamiętam, tak było od początku, że, że oddają razem z Marką, tak? Tak, tak, tak. No i zrobili, zrobili, takiego, zrobili taki mały pstyczek w nos, bo zrobili Dying Light i w Dying Light grałem też chwilę i jest po prostu rewelacyjne. Tak, gramie. Tak, mi się strasznie podoba. Bardzo fajnie jest zrobiony ten parkour i nie taki jak w Assassin's Creed, że cisniesz jeden przycisk i się wszystko dzieje samo, tylko tutaj faktycznie skaczesz i jest to nieźle tyle prawda? No, powiedzmy. Nie, nie do końca jak Mirror's Edge. Ten bohater jest bardziej ociężały, jest to troszkę inaczej zrobione, ale, ale, też jest taki fajny feeling, tak? Nie masz takiego tutaj, chociaż może też potem da się osiągnąć taki, taki, ten taki bieg fajny jak w Mirror's Edge. Natomiast graficznie, Hello. no, ale graficznie, jak gra wygląda przepięknie, walka z zambiakami jest bardzo dynamiczna. To budowanie było pokazywanie tej budowanie bazy, czy nie wiem. Nie, W jaki sposób się tam wiesz, ustawiasz, żeby przetrwać? Ja, miał, ja musiałem, tylko, wiesz, jakąś taką miałem krótką misję, że musiałem dojść jakąś taką właśnie bazę, niby tam wybić zombiaki, i potem musiałem w tej bazie włączyć bezpieczniki, coś tam jeszcze porobić. Tak fajnie to było to ładnie animowane te, te rzeczy. Mhm. Jakieś tam bezpieczniki powłączać, tak? Coś tam poprzekręcać z prądem, żeby tą bazę zabezpieczyć, i musiałem tam dobiec do niej najpierw i tamtą. No i generalnie, no nie wiem, mi się ta gra strasznie podoba, wszystko się rozbije oczywiście o kwesty, czy to będzie typowy FedEx z bieganiem, czy, czy coś tam jeszcze fajnego zrobią. Mhm. Natomiast, natomiast Dead Island 2 to wygląda po prostu jak regres wygląda to gorzej od pierwszej części. co ty gadasz? Do tego ta wersja, którą pokazywali się zacina, jest to strasznie takie sztywne, w ogóle nawet tam niby miały być jakieś tłumy zombiaków, to jest tak z jajem zrobione, że tam niby tak na luzie, że zombie opanowały świat, to my teraz sobie będziemy szaleć. No, no, i, no, i, no i na przykład jest taki motyw, że trzeba bronić jakieś tam, ktoś robi dyskotekę i ty masz ich bronić, żeby oni sobie mogli tam karaoke uprawiać w spokoju, yy, kompletna bzdura, ale te zombiaki wybiegają jakoś tłumnie, tylko że w ogóle nie ma tłumów tych zombi. To się tam. mówi odrobina normalności w tym szaleństwie. Tak, coś takiego, tylko że tych zombi nie ma tam tłumów, tylko jest ich po kilka sztuk, do tego ta gra jeszcze w tej wersji, która była pokazywana się zacina strasznie. Wyglądało to tragicznie no wręcz. Nie mogli jej pokazać na pc dziwię się. Wiesz co, jak to pokazywali, to tak działało, jak działało. Jak tam było trzy zombie na ekranie i ta gra już się zacinała, to sorry, co nie? Ale ja byłem przekonany, że The Island też mają tą drugą część już też prawie gotową. Że ona, może nie w tym roku, ale gdzieś na początku... Wiesz co, na to ich się... miejscu po prostu ja bym nie pokazywał tego, co pokazywali, bo, bo to nie działało, to nie wyglądało, to, to było słabe, szczególnie jeżeli kilka stoisk dalej stał Dying Light, który po prostu Olśniewa. Ta gierka naprawdę Olśniewa i może być świetna. Hmm. Dalej? Grałem w rzecz, która Ciebie zainteresuje o. bardzo mocno, podejrzewam, a mianowicie Lords of the Fallen, niejak. No tak, tak. No tak, tak. Czyli ten polski Dark Souls, tak, mogę powiedzieć? Można chyba, bo, bo z rozgrywki wynika na to, że jednak, wbrew temu, co Tomek Gop, twórca gry, mówi, ta gra jest mocno jest inspirowana soulsami. Tak. Bardzo to czuć. I teraz na dwoje babka wróżyła. Ja od solsów się odbiłem, więc może nie jestem wyśmienitym teraz osobą, która by miała mówić, czy ta gra będzie się podobała komuś, kto grał w solsy, czy nie. Ja po nie liczyłem, że to będą solsy, ale bez tych takich denerwujących mnie elementów, czyli ten system zapisu zmuszający ciebie do siedzenia w tej grze całe godziny oraz brak pauzy na przykład. Problem jest taki, ta gra jest trudna, to jeżeli chodzi o plusy, chyba, tych ludzi, którzy tego oczekują, te walki, ona jest taka dosyć ciężka. Natomiast po pierwsze ten system walki jest taki dziwnie ociężały. Faktycznie jest to, ja wcześniej o tym też czytałem, jest taki dziwny feeling. Ale jest ociężały w sensie, że czujesz jakiegoś laga? W Coś tym, takiego, od... można czy... to tak powiedzieć, tak. Że tak ciężko te zachowania postaci twojej na przyciskach tak dziwnie się przykładają, że niby gdzieś powinieneś uderzyć, tak chwilę czekasz na wyprowadzenie tego ciosu, te czasy są jakoś takie dziwne, te czasy są dziwnej reakcji się składają. Ja nie wiem, w sosach usiadłem, ta walka od razu mi się podobała na przykład, tak? a tutaj jest coś takiego. Znaczy, tam jest dużo tej takiej fizyki, zastanawiam się, czy to też jakbyś wyposażony miało znaczenie. Bo I grałem w sosach jest tak, że często. lekkim, wiesz, i to podobnie działało. Tak, aha. To po prostu no to jest, jest, jest, jedna jedna coś, jest coś takiego dziwnego, taki dziwny lak jakby w tej walce. Bo wiesz, bo w sosach to jest cała ta, ta, cała ta filozofia ubierania się lekko ale nie, na wiem, tyle wiem. pancernie, że czasami po prostu różne kombinacje zbroi się stosuje, żeby powiedzmy mieć obciążenie nie, poniżej jakiegoś tam procentu. Ale tu jest coś w samym sterowaniu, wydaje się, zwalone, mm. tak? No nie wiem, możliwie to o. też był jakiś wcześniejszy ten, e, wcześniejsza wersja, wiadomo, to jest jeszcze przed premierą pokazywane, natomiast premiera jest blisko i tak troszkę... No właśnie, I do tego ta już... gra kilka razy chrupnęła, to jest jeszcze gorsze, e, natomiast nie działo się nic tak spektakularnego, żeby ona mogła chrupnąć, tak? Mm -hmm. e, więc to są takie obawy. A, no i jeszcze jedno... Ale nie wiedziałeś, czy, czy to było na konsoli czy, czy na pececie? No ja grałem było... padem, nie wiem na czym to było pokazywane, mhm. bo to wiesz, tylko taki pad wystający z podstędu. No, nie... Ale taki Xboxowy? Czy... Xboxowy padik Xboxowy chyba akurat tak. był tam. Eee, I coś jeszcze... I jeszcze A jedno Widzmina. spostrzeżenie, czekaj, jeszcze czekaj, jeszcze jedno spostrzeżenie, tak. które po sosach dla mnie to jest standard w takich grach, które mają być... Eee, w jakiś sposób, no nie wiem, jak, takie trochę realistycznie tą walkę oddawać, tak? To tak właśnie ciężarów tego. To jest na przykład brak kolizji broni z otoczeniem. No, mnie to strasznie zadziwiło, bo jak. Co? Miałem halabardę, jakąś, czy taką bardzo długą broń, którą walczyłem, wszedłem do korytarza i mój bohater ją tak samo machał, jak na otwartej przestrzeni, co. Czyli nie było tak, że na przykład. Ja nie mówię, żeby ta animacja się specjalnie zmieniała, ale po prostu nie było dźwięku uderzenia na przykład... Nie, nie, nie było dźwięku uderzenia, o... nie było przerwania wyprowadzanych ciosów, co mnie strasznie zdziwiło. O, i to będzie duży problem w takim no, razie dla fanów sosów. Będzie to duży problem, bo no mówię, tak samo walka wygląda na, dużym, na otwarte przestrzeni, jak na korytarzu. Natomiast ta gra ma coś sobie takiego faktycznie, że można ją polubić, tak? Fajnie to wszystko, dosyć fajnie to wszystko wygląda. Być może ten system walki da się opanować, tak? Wiadomo, to jest takie warunki demowe, może to trochę inaczej mm -hmm. wyglądało w finalnej wersji. Um, A ja widziałeś Tomka Gopa? Nie, nie widziałem, nie widziałem go w tym roku. Schował się. Tak, Rosemu go widziałem, w tym roku go nie widziałem natomiast rok temu widziałem go, widziałem jaką grał, trochę z nim gadałem, no i wyglądało to dużo lepiej niż jak teraz mogłem sam usiąść, natomiast no wiesz, tutaj dochodzi jeszcze ten problem, że taka gra może potrzebuje trochę więcej czasu, tak, co ciekawe, no oni tak rzucili takie do wyboru, miałeś jakby dwa, dwie fragmenty gry i w obu ta gra po prostu się z nie, sobą nie, nie, nie idzie na łatwiznę, tak, tam nawet te demo, które pokazują co chwilę będziesz ginął i to jest, Chyba dobry znak dla, dla ludzi, którzy tego będą oczekiwać po tej grze, że nawet w tych warunkach targowych nie dają żadnych ułatwień, tylko też dają taką wersję. Znaczy, więc, jestem cieka mhm. żeby jestem w ogóle ciekawy, jak ta gra się. Jak, jak ta gra wypada w zestawieniu, albo właściwie jak Bladhorn wypada w zestawieniu z, z Lord of the Fallen, bo znowu Bladhorn też, jak ja widziałem w ogóle z, z jeszcze ze trzy to są nowe a, -y, fragmenty tak? rozgrywki, to, to, to ta gra wyglądała, jakby była jeszcze proszą wersją Solsów, bo osoba, która grała w ogóle, nie wiem, nie chcę używać jakiegoś brzydkiego słowa, no nie, ale nie, nie szło jej najlepiej w tym sensie, że nie, widać, było jakiejś pewności, umiejętności ten sterowaniu, jakiegoś takiego opanowania tego, co się robi, a jednocześnie jakoś nie, te, te potwory ani specjalnie nie wykorzystywały tego, ani nic. Ale to jest, te, to jest ta gra, tak, od twórców, od From Software. Ta, From tak? Software, tak, yy... tak, tak, że to jest jakby ale wiesz, kolejna to, marka. ja, sąd, którą ja sądzę, tak... że to jest na tak wczesnej fazie, po prostu oni to pokazują, żeby dać jakiś tam tak, hype, tak, ale tak, to jest tak. tak wczesna faza, że tu kompletnie bym nie podchodził do tego, co oni pokazują z jakimkolwiek przekonaniem, jak Myślę, się przełoży na finał. Tytułem, y, na... Hellblade. Nie wiem, czy widziałeś Hellblade. A tego nie widziałem nawet, tak. Słyszałem, że coś takiego jest. Tak, tak, tak. Hobby, nową grę właśnie. The I... bardzo lubię, właśnie miałem to zobaczyć sobie, co tam pokazali z tego Hellblade. No, ja jestem bardzo ciekawy po prostu tego, chociaż no, widziałem tylko tam parę rzeczy, które no, nie chcę się wypowiadać y, na, na, na temat tej gry, bo ja bardzo lubię Man's Slave. Heavenly Sword też nie było najgorsze. Więc... Po Hellblade mam pewne, e, znaczy, jeśli chodzi o Helblade, oczekuję pewnych rzeczy i jestem ciekawy, co, co, co mi się pokazać, tylko chciałbym po prostu zobaczyć coś więcej niż tylko to, co było pokazane na GISP. No, to jeszcze Mnie, powiem, że, trochę czasu, wiesz, taka tam zajawka, czytanie, że, nie, tak. że robią. Y, za, do tej gry tam Kagopa, y, tam Lords of the Fallen nie skreślałbym jej jeszcze tak? Możliwe, że to jest kwestia też tego, że trzeba w nią wejść. Nie możliwe też, że była pokazywana jakaś stara, y, stara wersja, bo wiem, że nawet trzy była jakaś wyjątkowo stara wersja pokazywana, ale oni musieli coś zrobić, a że pracują na ogromnie z jakimś tam wielkim studiem, więc. Więc dali tak. jakąś tam wcześniejszą, więc możliwe, że to było też to wcześniejsze, tak? Trzymamy kciuki, no jak to się ja, trzymamy kciuki. Ja dalej jeszcze w ten tytuł, jednak mam jakieś tam nadzieje że to dla mnie, będą takie solsy dla mnie, no. Ale grałeś w Wiedźmina przyznać Nie, nie grałem w Wiedźmina, nie grałem, tylko widziałem pokaz Wiedźmina niestety. Ale nie było grywalnych Wiesz, tam? Nie, nie, nie tak? było Wiedźmina grywalnego. I może w sumie i dobrze, bo nie wiem, jak taką grę można pograć przez 20 minut albo coś. Ale było, a co pokazywali? E, to? Wiesz co, teraz ja zobaczyłem, że to wszystko już chyba też jest dostępne, dzisiaj zostało chyba też udostępnione przez IGN, taką mhm. rozgrywkę trwającą już 40 minut. E, fragmenty wcześniej już były, czyli tam to jest Wiedźmin, jak spotyka się z takim małym, z taką małą dziwną istotką, nie wiem, jak tam nazywa, mhm. który stracił głos i trzeba najpierw się odzyskać głos, potem... A potem jakoś ta fabuła się rozwija, to jest taki quest jakby pokazany kilkuetapowy. No, A jak w... wygląda, w takim razie bo to, skoro to jest, można to zobaczyć to polecamy, żeby zobaczyć film, ale Wyskowanie. powiedz mi, w takim razie jak, jak, jak stanowisko co do Projektu wygląda, jak oni się przygotowali na ten końcu czy rzeczywiście widać, że Polska jest wiesz, zagłębiem produkcyjnym gier wideo czy rzeczywiście no. mamy się trwać, jak mówi Polygon, nie. że jesteśmy że po transformacji 89 rok, Powie robimy nie, tam mieli, mieli jakiś stand chyba kinowy, gdzie wpuszczali Ja nie wiem, bo tam nawet na tej ogólnej nie byłem to tam E, też do nich chodzę w tej strefie biznesowej powiedzmy, gdzie, gdzie zawsze lubię stanowisko CD Projektu, bo przywożył ze sobą kilka piw e, znanej polskiej marki. E, więc to jest takie zawsze... Stanowisko CD Projektu, muszę powiedzieć, że jest zawsze takim miejscem, które wszyscy ludzie związani z branżą odwiedzają praktycznie, żeby się tam pospotykać właśnie u REDów. Dobrze schodzoną wódkę. No, Wódkę pewnie też gdzieś na piwo. tak, no a, Ale piwo na piwo na pewno wiesz, chodzi o to, że piwo jest na pokaz, a wódka jest... Możliwe, dobiście. tak, możliwe. Jak tam pokażesz legitymację game devu, wiesz, to Wyciągają mocniejsze. Oni tam rekrutują prawdopodobnie A. ludzi. Dla mnie dają radę i to, co pokazali, no nie wiem, mi ta, ta gra po prostu, mnie ta gra olśniewa, tak? Ona wygląda <gry> przepięknie graficznie, to jest po prostu. trzy, mhm. on. A, Wiedźmin. No, nie wiem, no ta gra wygląda po prostu jak milion dolarów. Jak cukiereczek. Ona, ona wygląda przepięknie. Była Ciri, też było ją widać po prostu na tym zwiastunie. No właśnie, na tym, bo w jednym czasie pojawia Ciri, no, po prostu no. No, będzie dużo kobiet. E, tak, bo będzie dużo myślałem, kobiet. że to jest w nos w, w kierunku Ubisoft. Oczywiście CD projekt... Bo Ubisoft robić kobiet. Oni no, nie nienawidzą kobiet, wiesz co? To nie jest to, że nie potrafią. Jakby chcieli, to mogli, wiesz, pół dnia roboty, ale oni nienawidzą kobiet. Co tu jeszcze raz... No... Oni skupiają się, znowu mi się podoba też, że CD Projekt skupia się na tym, co powinno być to najważniejsze, czyli na tej części e, tak naprawdę historii i na tym, jak tam te decyzje podejmowane, tak, e, e, że, że to, co wydaje się rozsądne, potem i tak się okazuje, że było do, do tyłka wszystko i no, to, to zawsze było najfajniejsze w tych grach, czyli, czyli ten, to podejście, no, że tak, to że co że zrobisz, zło, tak. a nie tak jak wiesz, jak w Bioware, że sobie wybierz zielone, żeby było dobre, czerwone, żeby było źle. E, no tutaj to czuć i konsekwencja dla tego świata, to jest druga rzecz, którą pokazywali, bo tam mówi, że to się działo zaraz po tym pierwszym demie, gdzie zabił gryfa, więc mi niechał z głubem gryfa przyczepionym do, do, do płotki, do swojego konia, żeby coś tam załatwić, i go sprzedać, potem to wrzucone w dalsze przygody, tak, pokazano tę te skalę tego świata, no nie wiem, dla mnie to wszystko wygląda wspaniale, jeżeli dotrzymają obietnic, i to będzie tak działało, wyglądało, kupa małych detali też jeszcze w tej grze jest, kupa małych rzeczy, małych systemów, z których normalnie ktoś inny robiłby system seller, u nich to tam sobie jako tak u nich po prostu sobie to jest. Ja tylko sobie życzę, żeby oni dotrzymali po prostu tego terminu, żeby już nie przesuwali tego, że jak już to ma być luty 2015, to już będzie. No, Obiecują, że no, będzie. No, żeby było. Ale z drugiej strony to też, jak kiedyś mówiłem, że czasami niech jednak, jak już mają wydać produkt niedopracowany, to już tak zaś, tak ja lepiej przerzucą. To, to, to niebrzło, żeby poczekali i wydali tak. dwój, trójkę wersji, tak jak była późniejsza, podobno dobra, bo, żeby no. zrobić to, co zrobili z, z dwójką w oryginalnym wydaniu. No, no, jest, tak to jest jedna taka gra, o której po prostu, co te projekt teraz nie mówi, taka ci cisza nastąpiła, o Cyberpunk 2070. No. Ja bym chciał po prostu, żeby ta gra w końcu i producja na tą grą ruszyła pełną parą. Żebyśmy my oglądali takie zwiastuny, jak teraz widzimy, czy jakieś fragmenty z Wiedźmina już właśnie z cyberpunku. Ale no trochę musi Możliwe, jeszcze wody wisi upłynąć. Możliwe, że w 2016 coś zobaczymy. W 2015 tak. już coś zobaczymy. Natomiast Fajnie mi się podoba, jak tą markę rozwijają, jednak też, okej, okay, MOBA, mobą, tak, mobilna MOBA, każdy musi mieć MOBę, ale na przykład planszówka, właśnie niedługo mam dostać dostęp do bety, to sobie trochę... no Ja się cieszę, że ta plan planszówka wyjdzie właśnie w cyfrowej wersji, bo generalnie, jak widziałem, jak wygląda ta wersja taka papierowa, ona nie rzuciła mnie na kolana. I... Ale wiesz, co, ale już jest, i, już tej jest tej nowa wersja nie całkowicie. Nie. jest całkowicie to wdaje, kto to wydaje tą wersję Za Zaprojektował Ignacy Ja, ja wiem, że Trzewidziak, ale tak. kto jest wydawczym? mi się, że... Aha, światowym nie, CD nie wiem. CD Projekt jest chyba Fantasy Flight No, wydaje tak? mi się, że Fantasy Flight będzie dystrybutorem, więc spodziewam się, że na jakość tego będzie wysoka. Ale wiecie co, widziałem, rok temu nie upokazywali tą grę, była też na tym ich stoisku właśnie. E, natomiast w tym roku tej gry planszowej nie było jako takiej natomiast trochę tam pogadałem i widziałem zdjęcia ona wygląda już zupełnie inaczej e, no, ona została, o, graficznie, no, news. Jest, graficznie jest przeprojektowana Zaczy, Ci, w momencie jak usłyszałem, jest że wielka. będzie w to jest, zaangażowany jest wielka, Fantasy Flight Games to może się poznać, że to będzie Że Fantasy Flight Games to by nie powiedzieć jeśli chodzi o wydawanie, jeśli chodzi o jakość wydań no to jest Apple wśród to jest gry jest Apple, to, że te gry są takie czy inne to jest inna sprawa, natomiast jeśli chodzi o jakość e, po prostu samego wydania gry, samych żetonów, papieru, i nawet instrukcji, no to mhm. są na samym szczycie, to nie ma na to grać, więc nie podejrzewałem nic, że nie wydadzą, że pozwolą sobie wydać jakąś kapę, nie? No, natomiast jeżeli chodzi o mechanikę, to już pewnie w tym miesiącu sobie troszkę pogram i, i zobaczymy, o, jak, to, jak to wygląda i jak to, jak to się je. No się w tą wersji oczywiście cyfrową, tak? Ja tam nie kryję też, że czekam po prostu na wersję na Androida, żebym mógł sobie pograć. Yy, yy, będzie, co tam jeszcze widziałeś? Może widziałeś jakąś taką grę, o której nikt nie mówi, a y, warto byłoby o niej wspomnieć? Nie. perełka? Co, dla mnie to chyba tyle, co zdążyłem zobaczyć, to, to, to o czym mówiłem. Mhm. Czy jakbyś podsumował w takim razie w tym roku? Czy, czy było lepiej niż rok temu? No, wiesz co, czy, ciężko, czy tak samo właściwie? Ciężko podsumowywać. Ja jestem trochę smutny, bo myślałem, że to będzie jeden z lepszych yy, lat jeżeli chodzi o gry. Natomiast, Pierwszy rok nowej generacji. Natomiast większość premier, na które czekałem, przesunęli na przyszły rok, czyli Evolve i Wolf, e, i Wiedźmina. Dying hmm. Light chyba jeszcze w tym roku wychodzi, co? Chociaż tyle dobrego. Nie, też. Też na 2015. Przesunęli, przesunęli. czy od razu był? Tak. No, może to i dobrze, bo może te gry będą bardziej dopracowane w 2015. Przecież ciężko mi oceniać, bo tam nigdy nie pokazują niczego nowego, niczego jakiegoś światłego. W tym roku wyjątkowo chyba dużo gier miałem takich, które w jakiś tam sposób... Bardzo, mnie, bardzo mi się podobają. Po rozgrywce stwierdzam, że chcę je, chcę je mieć, chcę w nie grać, czyli tutaj głównie ten Wiedźmin, właśnie Dying Light i, e, e, i Wolf. Obcy trochę mniej, bo jest za straszny. Natomiast... Ci, powiedz mi Michale, czy na przykład w ogóle warto jest jechać na game's? Ja wiem, że tu musiałeś jechać służbowo, ale Gdybyś na przykład miał możliwość, nie wiem, postarał się ze względu na przykład, nie wiem, że prowadzisz stronę, tam podcast, tak, blog. Tak, ale to jest czwarty jechać. Tak, tylko jeżeli chcecie i będziecie to robić pierwszy raz, to dobra rada. Nigdy nie jedźcie na Gamescom jako taki klient, który kupuje sobie na bilet wejście tam na ten czwartek, piątek, sobotę, niedzielę, bo was po prostu tłum zadecze i będziecie czekać 10 godzin, żeby zobaczyć jedną grę, czyli tak będzie wyglądało wasz gamescom, że staniecie w kolejce i po 10 godzinach zobaczycie sobie, nie wiem, 15 minut rozgrywki z Call of Duty Uhuhu! i może uda wam się zagrać jeszcze 15 minut nowe Call of Duty. W ogóle sens w dzisiejszych czasach taki, takich rzeczy to jest w ogóle, ja, ja nie rozumiem tego. Ja, ja, ja wiem, że na przykład dziennikarze, którzy robią jakieś tam preview, hands-on i tak dalej, oni muszą zagrać, żeby coś jednak więcej napisać niż jesteś w stanie zobaczyć po obejrzeniu e, rozgrywki na przykład na YouTubie. Ale wszystkie te konferencje, wszystkie te takie rzeczy. No się wiesz, prezentacje, zagrać... panele. To wszystko można zobaczyć w internecie zagrać więc w ogóle jest szkoda fajnie, czasu, pieniędzy. Zagrać jest fajnie, pod warunkiem, że nie musisz najpierw czekać na to 5 godzin, tak? No właśnie, eee, to jest to. Sam, samo, samo zagranie jest fajne, no nie wiem. Mi tam, ja się bardzo cieszę, że ograłem to, co, co miałem na całe szczęście się pojawiło okazać, żeby tam te pięć gierek chyba ograć, mniej więcej. I, i strasznie, strasznie fajnie, bo mi się podobały, bo wiedziałem, po co tam idę i co chcę zobaczyć. Natomiast, no, tak jak mówiłem na początku, jeżeli bardzo chcecie jechać, no, jeżeli chcecie, to pewnie warto, tylko e, podczercie się pod jakiś blok, albo sami załóżcie, tam łatwo dostać legitymację prasową. Jeśli chodzi o, o Fantasmagierię, to my niską opłatę no. weźmiemy, nie, Bernardzie, za, za, i będziemy wystawiać akredytację. To tak. a, jeszcze, jak? To są a jeszcze lepiej, a jeszcze lepiej, a to dziennikarze już wszyscy wiedzą, no tam po prostu trzeba jechać, to trzeba mieć trochę kontaktów i wiedzieć, do kogo się odezwać, żeby sobie załatwić te pokazy w zamkniętej strefie, tak? Najlepiej powiedzieć, że się jedzie z Secret Service. A właśnie, Secret Service. właśnie, to jest to jest ciekawa sprawa, bo chodziłem i wypatrywałem tych, wiesz, młodych wilczków i starych wyjadaczy z Secret Service, po prostu chodziłem korytarzami, patrzyłem się, bo ja cały czas jeszcze po prostu wierzę to, wiesz, że wyjdzie we wrześniu relacja z Gamescomu, z Niemczech. No będzie, piekła. tylko oni to zrobią, wiesz, tak jak za dobrych czasów się robiło z jakichś materiałów prasowych, z, z internetu. <grym> Taka relacja prasowa w dzisiejszych czasach, to jest wiesz, trzy, tak w, trzy tygodnie po imprezie. Przyjechała reklamówka ulotek i się kręci. I po prostu no. ich tam wypatrywałem, bo tak, tak, Do, prostu, wiesz, ale nie było, nie było, nie, nie widziałem, widziałem tylko Tomka Kuterę no, ale on to jest. Ale on reprezent. jest z tych internetowych, złych, wiesz, mediów, e, więc, więc, więc, więc, też się chyba, też się chyba nie liczy. O, co? Jeszcze Dela widziałem, że gdzieś tam się przykladał z kamerą, oczywiście, żeby coś tam kręcić. No fajnie, no to ca cała polska branża, właśnie. No Całą śmietankę polskiej branży widziałem, ja? tak? dokładnie, kurde. cała śmietanka. Natomiast... Ale, że widziałeś, kurczę, że, że. A nie przebiegłeś po autografu, że... ale że oni tam. Nie, nie, nie. nie serfii. Właśnie, serfii, na przykład w no on się teraz do tego. No, pewnie tak. Natomiast na Kickstarterze, wiesz, patrz, pojechali ja na Kickstarterze, nie robili zbiórki. No, no właśnie. Dziwne, dziwne, dziwne, że się dało. Dobra, czy kończymy. Ja tylko yy, zakończę raportem ze zbiórki. W tym momencie Secret Service zebrał, projekt Secret Service zebrał 184 118 zł. Uhuhu, uhuhu. I co, co osiągnęli? Jaki, no, No, jeszcze dwa tygodnie. Ja cały czas liczę, że yy, po pogrubieniu numeru yy, dojdzie kolejny sekretny yy, gol i że na przykład sekretariat będzie jako dwumiesięcznik wtedy oni będą mogli jechać na wszystkie te... Ja, ja czekam, ja czekam, żeby była we wrześniu albo w październiku jeszcze lepiej relacja z Gamescomu, to, to, to będzie to czego ja oczekuję. Nie, roku. no to oni, oni nie będą takich rzeczy, bo to jest takie, wiesz, ale, ale to jest właśnie, no a ten magazyn też jest chyba wczorajszy, co? Oni <laughs> będą na bieżąco oni będą recensować gry za migi i tak dalej więc czekam, czekam. Dziękuję yy, yy, chłopaki Dziękuję Nadszedł się. czas, no, końca naszej audycji. E, to było specjalne wydanie komowe. E, dzięki Michałowi byliśmy w stanie poznać, jak to e, od środka wyglądało. Dziękuję Ci Michale. Super, ja dziękuję. By... Michała można znaleźć m.in. na takiej stronie skromnej Masa Kultury, gdzie nagrywa podcast pod tą samą nazwą. Zupełnie nieznany nikomu. Ostatni 66, 66 odcinek bardzo dobry, polecamy. Wyśmienity, co? 66. odcinek, wyśmienity, bardzo dobry. Ale, widzisz, ale przepraszam, ja tu jeszcze odniosę się do tego odcinka. Widziałeś proszę Ciebie, jakie mamy tam komentarze poważne? Jest... Merytoryczne komentarze. Tak, komentarze Chciałeś się dowiedzieć, komentarze? Poproszone zostały dziewczyny prosto z Indii. Dokładnie, więc, dokładnie. Więc to jest niesamowite. Ale, jak, ale gdzie, ci, gdzie ci faceci tam pracują, że mają koleżanki z Indii? To jest ciekawe. Nie wiem, ale Kubie i Pawłowi na antenie jeszcze Twojego podcastu od razu podziękuję za świetne komentarze. Bo... Koncik, życzę i pozdrowienia będzie w, dopiero w następnym odcinku, więc nie ma tutaj już po tym pożegnaniu już tutaj Bernarda. Dziękuję za Tobie również za przynienia. Pozdrawiam Cię, Bernardzie. Mogę Bernarda pozdrowić na przykład, żebyś. Bernard, miałby... kolejny, kolejny raziewiczony. Znaczy, nie rozumiem? No, pierwszy, pierwszy raz z Bernardem. A pierwszy raz z Bernardem. Myślałem, że będzie na kolana. Coś, ma, coś ma mnie mam nie boleć. Eee... To chyba mnie, nie wiem. Dobra. Dzięki wszystkim naszym słuchaczom. Pamiętajcie, żeby nas odwiedzić na naszej stronie www.fantasmagiery.net. polecać, znajomym, lubić na Facebooku, yy, dzielić się dobrą nowiną. No, cześć. Ciao.